Minęła 22. To program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki Maria Furdena. Krzyż papieski w Warszawie zostanie odbudowany, zapewnia parafia Kościoła Świętego Maksymiliana Marii Kolbego. Na to liczą także wierni. Krzyż spłonął wczoraj. Policja wykluczyła podpalenie drewnianej konstrukcji. Prawdopodobną przyczyną pożaru było zapruszenie ognia od zniczy.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 Zero tolerancji wobec kierowców, którzy łamią przepisy ruchu drogowego, zapowiadają policjanci. Trwają kontrole w związku ze świątecznymi wyjazdami. Funkcjonariusze sprawdzają m.in. prędkość i trzeźwość kierowców. Oddział o zapewnienie bezpieczeństwa podróżującym w tym szczególnie intensywnym czasie, mówi Michał Michalski z komendy miejskiej policji w Białymstoku.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 Wczoraj na polskich drogach doszło do 68 wypadków, w których zginęło 9 osób, a ponad 90 zostało rannych. Funkcjonariusze zatrzymali 274 nietrzeźwych kierujących. Pięć krajów Unii Europejskiej chce wprowadzenia podatku od nadmiernych zysków firm paliwowych. Chodzi o Niemcy, Austrię, Hiszpanię, Portugalię i Włochy. Wniosek ministrów finansów tych państw trafił do Komisji Europejskiej.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 Calowej agresji Rosji na Ukrainę też było przechwycenie nadmiernych zysków z sektora paliw kopalnych. Sygnatariusze pisma skierowanego do unijnego komisarza do spraw klimatu łopka Hekstry uważają, że proponowany przez nich podatek umożliwiłby sfinansowanie tymczasowych środków pomocowych dla konsumentów. Adam Gruczewski i polskie radio. To są aktualności jedynki. W okresie Wielkanocy warto zwrócić uwagę na potrzeby osób samotnych, chorych czy ludzi, którzy niedawno przeżyli stratę kogoś bliskiego. Przypomina psycholog Magdalena Marciniak. Na antenie Polskiego Radia 24 ekspertka podkreśliła, że nie dla wszystkich święta to dobry czas. Stąd szczególna potrzeba uważności i troski o tych, którym może być trudno. To są dni, które przypominają, że jestem sam sama i może tutaj właśnie warto rozejrzeć się dookoła. Kogo możemy zaprosić na te święta? Do kogo zadzwonić, z kim dawno nie rozmawialiśmy? Komu zanieść posiłek? Kawałek ciasta? Magdalena Marciniak dodała, że podczas świątecznych rodzinnych spotkań i rozmów warto nie oceniać i skupić się na tym, co dobre. A święta wielkanocne to trudny czas dla osób, które spędzają te dni w szpitalu. Czasem z powodu choroby, a czasem z samotności. Zdarza się, że seniorzy trafiają do placówek tuż przed świętami, przyznaje profesor Małgorzata Sobieszczańska z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. Są takie wymuszone te przedłużone pobyty, bo rodzina akurat sobie zaplanowała wyjazd, no niestety zwłaszcza na Wielkanoc coraz częstsze są te wyjazdowe święta i wtedy zdarzają się pacjenci, mówiąc bardzo brzydko, podrzucani na SOR. Lekarze robią co mogą, by dać seniorom na miastkę świąt i by ten czas był dla nich wyjątkowy. Układają puzzle, rozwiązują rebusy, układają panie bukiety z kwiatów. Lekarze alarmują, że sytuacje, w których seniorzy trafiają do szpitali bez wyraźnych wskazań medycznych, zdarzają się coraz częściej. To było aktualności programu pierwszego polskiego radia Pogoda.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 przed nami specjalne świąteczne wydanie audycji teatralnej Teatr to lubię w programie pierwszym Polskiego Radia. Martyna Podolska, dobry wieczór. A w naszym studiu aktorka przez duże A, ale pozwolę sobie powiedzieć aktorzyca. Nie wiem, czy się nie obrazi. Dorota Pomykała, dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Aktorzyca? E, chyba nie. Ja to, nie wiem, tak jakoś pejoratywnie kojarzę. Tak? I widzę moje koleżanki, które naprawdę są takimi aktorzycami. Natomiast... Ja mam, myślę, mogę się z sobą nie zgadzać. Czy ktoś może się może ze mną nie zgadzać? Mam w sobie taką dużą dozę, po pierwsze, pokory w ogóle. Po drugie, się nie oburzałam nigdy, jak mnie nie angażowano. Po trzecie, nigdy nie byłam, odkąd tam pracuję w Narodowym Starym Teatrze na etacie, to ja nigdy nie byłam w gabinecie, żeby mi ktoś dał jakąś rolę. Nigdy, nie, nie, jak są jakieś rozmowy sezonowe, no to idę, bo to już trzeba no bo każą człowiekowi, a tak sobie kojarzę aktorzycę z takim parciem na szkło, na bramkę, na taki należy mi się, a czegoś takiego w ogóle nie mam. Aha, a to ciekawe. Ja to słowo rozumiem zupełnie inaczej. To proszę teraz powiedzieć, ja powiem, czy się zgadza. Aha. Ja uważam, że używa się tego słowa, jak się patrzy na osobę, która jest sztuką, jest teatrem, ma w sobie tę siłę i mocy przyciągania, Widza ma coś w sobie elektryzującego i pozwalam sobie tak tłumaczyć to pojęcie po obejrzeniu kilkunastu spektakli z Pani udziałem w Narodowym Starym Teatrze. Pretekstem do naszego spotkania jest Pani jubileusz, 45-lecie pracy artystycznej, wszem i wobec ogłaszany przez Narodowy Stary Teatr. Ale Pani Doroto... Musimy to ustalić. Drodzy Państwo, Pani Dorota się teraz <śmiech> żegna, ale musimy to ustalić, bo ja przygotowując się do naszej audycji dzisiaj zupełnie coś innego znalazłam. Na przykład co i co no, musimy ustalać? No, moje dwa pytania. 1979, no to ile to jest? A ja nie wiem, co się wtedy działo. Jan Kochanowski, Forma Twórczości. O, nie, o matko przynajświętsza, to no. coś takiego, to pierwszy raz popełniłam w Starym Teatrze, tak? Tak. Ale wie pani co, my od razu ustalmy też jedno, żebyśmy się dobrze porozumiały, że jak mnie pani o coś będzie pytała, to ja podejrzewam, że pani się do tego przygotowała, natomiast po dostaniu nagrody i tu nie, że się chwalę, tylko mi to jest potrzebne w kontekście tego, co chcę powiedzieć yy, za kobietę na dachu, ja musiałam udzielać bardzo, bardzo dużo wywiadów, no niestety ci, którzy ze mną rozmawiali, bardzo się do tego przygotowywali, powiedzieli wcześniej, albo od mojego agenta, albo w ogóle gdzieś to wyczytali z parę razy, że ja jestem osobą, która naprawdę żyje tu i teraz i to też mi się kojarzy aktorzyca z tym, że ma pokój, że tam są jej zdjęcia na ścianie, że jakieś dyplomy wiszą, że nagrody stoją, tak żeby ci, co przychodzą, od razu widzieli yy, u kogo w domu są. Ja dlatego powiedziałam, że nie mam z tym nic kompletnie, nic wspólnego. Ja jestem aktorką z przypadku, chodziłam na religię w Bytomiu, ksiądz powiedział, że mamy obowiązek, obowiązek to jest moje określenie, obowiązek sprawdzić swoje przez życie talenty, a zawsze mi się wydawało, nie wydawało, tylko rozśmieszałam klasę, tak, gdzieś powiedziałam, wszyscy się śmiali i ja tak sobie myślałam, że ja mam może talent, nie? Na przykład moja mama szyła, gotowała, piekła. Ja w ogóle tych rzeczy nigdy nie sprawdziłam, a podejrzewam, że mam jakieś szydełkowała, robiła nam kapelusiki nad morzem na plaży. Ja podejrzewam, że taki talent też również mam. Tego nie sprawdziłam. Ale... ale pod ojcu odziedziczyła pani inny talent. No, no ta... to, to trochę nie z przypadku. No tak, ale to mama akurat była tą osobą, która a, szyła nam jakieś takie kostiumy, rozbijała bańki na przykład takie, schoinki na krochmalu przyklejała, żeby się świecił, robiła nam kostiumy, uczyła wierszyków. Mama o to bardzo, bardzo dbała, a tata bardziej miał być aktorem. On, on nie potrafił nam tego do końca wytłumaczyć, ale miał być. Z jakiegoś takiego stypendium miał dostać. To były strasznie dawne czasy, ponieważ mi tata to był, już ich nie ma, rocznik 20, 30 a mama 1929, no więc oni byli dość naleciwi. No, Dziadków się takich ma, albo już pradziadków w tej chwili moi koledzy mają. Nie, żebym ignorowała, ale ja nie przywiązuję się do przeszłości w ogóle. Nie wybiegam do przyszłości, nie przywiązuję się do przeszłości. Na przykład, co jest najważniejsze dla mnie w tej chwili, pani mówi, że jubileusz, a tym, co już w ogóle dopiero co nie żyje, ponieważ. Powiem pani teraz taką anegdotkę, która nastąpiła w dniu właśnie mojego niby, to jubileuszu. Przepraszam wszystkich słuchaczy za niby, że nie przywiązuję, bo na przykład ile je mam? 45, no dobra. 45. W każdym razie ja czułam, że dyrekcja mi coś przygotowuje, a ja myślę, nie, trzeba będzie coś powiedzieć. Ci ludzie na pewno będą czekali, trzeba się będzie uśmiechać. Jak ja jestem na coś przygotowana, a mówiłam pani na początku, że ja jestem bardzo naturalną osobą i normalną, ja nie mam nic wspólnego z gwiazdożeniem i z aktorzyceniem e, i sobie myślę, nie, ja tego nie przeżyję. Zawsze takich momentów najbardziej się boję, że gdzieś będę musiała wystąpić, coś powiedzieć i wszyscy na to czekają i wszyscy na coś liczą. Mieliśmy próby z Domalewskim, cudowne zresztą o mojego ostatniego przedstawienia i to się zbiegło niejako dla dyrekcji. Z moim to jubileuszem, o którym mi powiedzieli. Ale wcześniej była taka sytuacja, że ja obudziłam się rano, jakiś czas tam wcześniej i patrzę do komórki do Facebook, Dorota Pomykała się wyświetla i sam się, ale ktoś się pomylił, przecież ja nie mam 45 lat, o co to może chodzić? I za chwilę dopiero doczytuję, a sam się, nie, nie, nie, dobra, i puściłam to od razu tak jakoś. I mówię, nie, że ignoruję, tylko, tylko po prostu ja się do tego nie przywiązuję. Tak samo nie urządzam urodzin, nie urządzam imienin, nie urządzam w ogóle takich świąt. Zawsze mi się wydawało, że na przykład Sylwester może być na przykład 15 lipca. A dlaczego akurat... nie? No A dlaczego nie? Bo to akurat jest taki cudowny dzień, jestem gdzieś w Grecji, jest mi dobrze, jestem się o, to jest mój Sylwester, na przykład, nie? A nie, że mi ktoś wyznacza ja wtedy muszę to coś robić. I to wszystko do tego... jest umowne. Ale teraz też, przepraszam, że tyle gadam, ale teraz Bardzo ja się dobrze. cały czas tłumaczę, dlaczego ja nie jestem aktorzycą. Jak już tu przyjechałam do tego polskiego radia i zamęczam ludzi w sobotę wielką, co to, to już może jajka poświęcili. W każdym razie, a propos Jacek Romanowski. to jest taki nasz cudowny mój kolega, można powiedzieć przyjaciel od lat, takiej naszej grupki, z którą się trzymamy. I on jeździł taką drogą, która zbiera kolegów i dowozi do teatru, bo ma taki wjazd prawie pod teatr, tam nie wolno wjeżdżać normalną osobą, on takie zezwolenie ma. I tak samo nas odwoził do domu, ale to wszystko miał, miał po drodze. I mówię do Jacka tak, w dzień naszej premiery u Domalewskiego, mówię, słuchaj, ja czuję, że tam się coś święci, Proszę ci, Jacek, jak co, jak mnie wywołają, pomożesz mi. Ale oczywiście, Dorota nie ma sprawy. Ale nie ma sprawy. No i jest ten moment jesteśmy po premierze. Dyrekcja się do tego pięknie przygotowała. Dorota Ignatiew i Jakub Skrzywanek pozdrawiam ich serdecznie. Może akurat nas słuchają. I w każdym razie. Jest ten moment, że dziękujemy za premierę, reżyser przemawia, prezenty sobie dajemy i nagle ja patrzę i sobie myślę, o Boże, widzę, że oni wyciągają kwiatki za siebie, jakiś taki cudny bukiet. Sam myślę, to jest ten moment i rzeczywiście tak. I pani dyrektor mówi, właśnie chcieliśmy pogratulować. Bardzo zapraszamy tu na scenę. I ja podchodzę i mówię tak, przepraszam bardzo. Proszę państwa, ja w tym przedstawieniu, sami widzieliście, tak czy nie, mówię do nich, widzieliście, gram osobę po osiemdziesiątce. I jak kolega Romanowski mnie odwodził parę dni temu, to powiedział, że on mi pomoże, jakby co. To ja bardzo proszę Jacek Romanowskiego na scenę. I Jacek mówi... No dobra, wskoczył na scenę, zaczął machać rękami, jak ja na ogół macham przy jakichś takich widział widocznie, jak ja odbieram nagrody, tak się ogromnie cieszę i tak spontanicznie reaguję. On zaczął te wszystkie gesty wykonywać, ludzie się po prostu tak strasznie śmiali, tak, się, tak ich ubawił, takie to było cudowne, spontaniczne, m, niewyreżyserowane, naturalne, proste, czułe, dobre, no, tysiące mogę rzeczy na ten temat powiedzieć. Jak się skończyli śmiać i to ja się ukłoniłam i powiedziałam, no i dziękuję bardzo. No i tak się to właśnie zakończyło, moje i mój jubileusz. Skoro o przeszłości pani zapomina albo nie myśli, a myśli pani o przyszłości? Nie. Powiedziałam przed chwilą, że, że nie, tu i teraz. Tu i teraz, tylko. No, proszę sobie popatrzeć. Tu mam takie panią przed sobą napisy na pomarańczowym tle, jedynka, polskie radio, fotele stoją. Mamy ten moment. A co my wiemy, co będzie za 10 minut, za 15? Pani wie, ja nie. I wydaje mi się, że trzeba się cieszyć tym Ale momentem, jest... który w tym momencie jest, że sobie tu siedzimy. Po co tu cokolwiek innego myśleć, poza tym, że możemy sobie coś powiedzieć, a może przyjdzie do nas jakaś taka myśl, która zostanie... Która nam coś da, o której będziemy mogli mogły po tym spotkaniu sobie pomyśleć. O kurcze, ale rzeczywiście fajne. Nie myślałam w ten sposób, a rzeczywiście to może tak być, albo tak, albo tak. Wydaje mi się, że spotkanie, tak, spotkanie tu i teraz to ma sens. Nie trzeba ani zamartwiać się o przyszłość, ani martwić się, że przeszłość jakoś tak się nie tak przeżyło, jakby się chciało, i przestawiać fakty, i żałować czegokolwiek. Nie, tego już nie ma. Tego czasu nie ma. Nie masz tego czasu. Nie ma nawet tego, że tu podjechałam samochodem. Już go nie ma. On sobie gdzieś poszedł. Po drodze tam nastąpiły jakieś ale już ich nie ma. Mm. Pani się mm. tak zadumała. Zadumałam się i zasłuchałam się i, i podziwiam takie podejście i chwytam od pani tę no bo, myśl. No bo mi się wydaje to bardzo, bardzo proste. Oczywiście, że nie, nie zawsze tak. Wiedziałam, że tak można. Też w pewnym momencie życia dowiedziałam, czy tam doczytałam, już nie pamiętam, ile to było temu, ale naprawdę szkoda marnować czas na rozpamiętywanie, to jest dobre określenie, przeszłości, bo to nie ma sensu najmniejszego. Owszem, jeśli ktoś potrzebuje, to nie jest żadna taka zasada, którą my się mamy od Wielkiej Soboty stosować. Nie. Jeśli ktoś potrzebuje, sobie tam coś rozmyślać, żeby go coś przyjemnego spotkał, albo sobie tam marzyć, to niech to robi, naprawdę. Ale... Chodzi o to, żeby nie żałować tych takich trudniejszych rzeczy i rozpamiętywać ich na okrągło. Albo na przykład bardzo jest takie złudne zagranie czegoś i takie uwierzenie, że już się jest na przykład cudownym, wielkim, jakimś takim i żyć tą rolą, żyć tam w nieskończoność. Nie? Ja pamiętam, że swego czasu popełniłam taką rzecz. Pani tego może dziś nie wyczytała, ale ja to teraz przypomnę, jak to się wydarzyło i na, na poparcie moich słów, że jak zagram kiedyś w Teatrze Telewizji Edith Piaf. Zagrałam i owszem, ale powiedziałam, że na pewno nic nie zaśpiewam i puszczali jej nagrania. I pamiętam, że ta Edith Biaf to była taka pułapka, bo nawet po roku byłam gdzieś w górach i, i ktoś tam, pamiętał i, ktoś pamiętał i mi dziękuję nagle i tak cyklicznie mi ktoś dziękował. Ja tak się rozsadzałam w tej Edith, tak się rozsadzałam, tak mi się przypominało. Tylko, że po co, nie? Tylko, że po co? To było coś, co minęło, co było w tamtym czasie ważne, niepowtarzalne, jednorazowe, i trzeba to zostawić. Tego już czasu nie ma. A skoro o śpiewaniu y, mowa, to m, tak się zastanawiam. A pani wraca z konkursu? Ja, tak. Y, Piosenki aktorskiej niedawno tak, pani tam była? Tak, to, to może na początek, bo gdzieś tam wyczytałam, że śpiewała pani w szkole Urszulę Kochanowską, Urszuli Sipińskiej. A tak, no tak, no tak. A no to tak. może niech i zabrzmi u nas w programie pierwszym Polskiego Radia. I powstał dom kubek w kubek Jak nasz czarnolaski sprzęty I donice rozkwitłego ziela Tak podobny żarz oczom Straszno od wesela I rzekł oto są sprzęty A oto donice tylko patrzeć Jak przyjdą stęsknieni rodzice I odszedł, a ja zaraz Przątam się jak mogę, więc nakrywam do stołu Omiatam podłogę i w suknię najróżowszą Ciało przyoblekam i sen wieczny odpędzam I czuwam, i czekam Już świt rys nie to złoci się po ścianie Gdy właśnie słychać kroki I do drzwi Pukanie. Więc się zrywam i biegnę wiatr po niebie Dzwoni serce w piersi Zamiera Nie To Bóg Nie oni Pierwszy Polskiego Radia. Dorota Pomykała w programie pierwszym Polskiego Radia w naszej audycji teatralnej Teatr To Lubię. Kilka wątków się pojawiło. Pierwsza sprawa, że to aktorstwo to z przypadku, ale trochę jak to z przypadku, jak podobno mówiła pani w wieku sześciu lat, jak wejść do telewizora. Zadawała pani takie pytanie, jak wejść do telewizora. To taki Może? kanał, kanał jakiejś podświadomości, takiej wewnętrznej siły, Daru. Nie wiem, jak to nazwać, naprawdę nie wiem. Ale tak, tak, pytałam mamę. Rzeczywiście widzę ten pokój, jak teraz mi pani przypomniała, tego widzę. Widzę ten telewizor, który stał w rogu. Ja tak z tyłu, to były takie pudła jeszcze z tym kineskopem, chyba to się tak nazywało. tam patrzyłam i pytałam, rzeczywiście mamę, mamo, jak tam można wejść do tego telewizora, jak się tam dostać? To takie pytanie zadałam, ale jak zdawałam do szkoły teatralnej, to oni tego nie wiedzieli. Byli na wakacjach w Jastarni, bo pamiętam, pisałam w tamtym czasie pamiętniki i tam gdzieś jest taki telegram, bo nie było komórek. Telegram, który wysłałam i napisałam, dostałam się do szkoły teatralnej, co wy na to? Tata odpisał też telegramem, czekam na dworcu w Jastarni, przyjedź. No i wtedy nastąpiła, przyjechałam na rodzinna, co dalej? Ja mówię, no nie wiem, jak już się dostałam, to może ja tam zostanę. Ale mówię, pojechałam sprawdzić talent. I Dostałam się na bardzo, bardzo takiej wysokiej pozycji, po drugiej. A mówiła pani inwokację z pana Tadeusza? Możliwe to już, proszę mnie tak nie wypytywać. To ja, to ja stwierdzam, tak. To może ja stwierdzam, nie pytam. Ale też y, mówiono podobno w szkole o pani, że była pani kameralna. Tak, to chyba tak mówiono. Tak. Raz moi koledzy wykradli takie notatki u profesora i tam było napisane, kogo myśmy do szkoły przyjęli. Ona jest taka kameralna. A potem pani się otworzyła? Na piosence u Marty Stebnickiej. Okazało się, że śpiew, który był... A widzi pani, coś tam pamiętam. Że śpiew, który był rodzinną moją taką domeną, bo wszyscy śpiewali i grali na różnych instrumentach, to jakoś tak dziecko pod tytułem Dorotka zapamiętało. I na piosence rzeczywiście u pani profesor Marty Stebnickiej zaśpiewałam i w tym Wrocławiu, na którym to, że pani była. Chyba dostałam jakieś wyróżnienie pojechałam z całym rokiem. To był sam, sam początek. Bardzo 79 myślę, że rok. Myślę, że i pani właśnie... nie było na świecie. Nie, nie było mnie na świecie, ale czytałam, bo to był pierwszy w ogóle tak? przegląd i w takim znakomitym towarzystwie właśnie z Pani Roku wtedy występowaliście, a nawet nie nie, wiem, czy nie występowałyście. Sama bym tam nie pojechała, nie miałabym odwagi, ale pamiętam, że pojechał mój cały rok. Myśmy chyba śpiewali Brechta i jeszcze dodatkowo bo śpiewałam piosenkę, mój Boże, ona ma dołeczek, ona ma dołeczek, ona ma dołeczek w bródce tu. Taką piosenkę Seklową śpiewało Boże... Zobaczmy. Ależ to były czasy wspaniałe, ale jeszcze, jeszcze wracając i tak łapiąc te punkty, no bo to 45 lat już ustaliłyśmy, że świętowanie, ustalanie dat, to nie jest dla pani ważne, no ale tak liczyłam, liczyłam, liczyłam i tak się zastanawiałam od czego liczyć ten debiut, no bo tu ten Kochanowski przecież już a potem co? Jarocki, tak? To od tego Jarockiego chyba Życie jest snem, tak? Chyba, chyba taki poważny to tak. Bo wcześniej chyba jeszcze grałam w takim przedstawieniu śpiewanym. Roman z Wodewilu, który pani Stebnicka zrobiła. Ale tak, myślę, że Jarocki to był ten taki tak zwany. Bo są takie bardziej znaczące, czasami mniej znaczące. Co nie znaczy, że jedno jest lepsze albo gorsze. I nie taka klasyfikacja. Niemniej jednak Myślę, że Jarodzki, życie jest snem. Ale co się z tą mają pamięcią, że ja się tych języków nie uczyłam. Ja mam taką dobrą pamięć, ale nie, nie do tego, co robiłam. Tylko pamiętam, że życie jest snem, no to było strasznie dawno temu. I zaczynałam od, z Jurkiem Trellą, żeśmy zaczynali. I mówiłam taki monolog, który się zaczynał od słów, gdzie mnie przyniosłeś ptaku bez skrzydeł, rybo bez łuski, promieniu bez światła. Niegościnna Polsko. A więc tak, witasz cudzoziemca. Krew na twoim piasku mówi, że właśnie przekroczył granicę. Widzę, że się pani łapie za głowę, ja mi się też złapała, ale to to nic, bo 30 albo tam 40 lat temu nauczyłam się przemówienia japońskiego który też do dzisiaj pamiętam. Jeśli nas będą słuchali Japończycy, to pani potwierdzą, że nie nie zmyślałam, a ono się zaczynało od słów konoki, kaini, nihongo de, gwaiz, a to si to mas kokoro, a maru kan geini kan shasu ci to, watasta ci no kuni polando, wasure i ta to mas. No na przykład. No, ale gdy, gdzie to pani ma? W którym płacie? Nie w którym? Wiem, Czy w sercu, wiem. w duszy, gdzie to wszystko nie się wiem, mieści? Ja mam, nie, nie wiem, ja mam taką szufladę w sobie noszę i ona ma tytuły. Nie? Na przykład tam są imiona i nazwiska moich kolegów. I jak kogoś spotykam, to ona się tak jakby uruchamia. I wszystko, co jest związane z tą osobą. I na przykład jak rzucam hasło Japonia, no to ja widzę i kula deska, i manaji deska, a rikato ta Koniciła sayonara i takie tam różne, nie? Niesamowita Dorota no. Pomykoła, naprawdę w naszym studiu. Wow. No, niesamowita. A jak teraz pani o tej Japonii, to Japonię kochał też taki wybitny reżyser i filmowy, i teatralny, z którym miała pani do czynienia Andrzej Wajda. No właśnie my byliśmy z jego przedstawieniem, Hamletem IV, gdzie pani no, grała Gertrudę. Nie od początku tak było, ale załóżmy, że potem i niejako w spadku dostałam ją do grania, tak bym rzekła. I odbyliśmy duże, duże tournée, takie światowe z tą rolą. Mówiłam do pani Budzisz-Krzyżanowskiej, starszy ode mnie, nie pamiętam ile, ale mniej więcej koło 30 lat, synu mój miły, skończ tą roczną miną. O, znowu pamiętam. I spójrz na króla przyjaźniejszym okiem. O, na przykład, tak się zaczyna ta rola, nie? To Jerzy Jarocki, Andrzej Wajda, Jerzy Grzegorzewski, Zygmunt Hibner. Kogo tam jeszcze wymieniać z tych legend, największych teatru, bo dołączyła pani do Zespołu Narodowego Starego Teatru tuż po szkole. Już pani przecież w trakcie szkoły tam grała. I rozpoczęła się pani wielka przygoda bo jak słucham tego, co pani mówi, to ja właśnie, chyba to jest dobre słowo, że to jest pani przygoda, że każde Pewnie spotkanie tak. Tak. i z człowiekiem, w sensie reżyserem, aktorem, scenografem, technikiem Przygodę, nawet, tak. ale i też nazwała. z tekstem, tak. że to jest przygoda. Bardzo to pani dobrze nazwała. To jest coś takiego, jakby była takim wiecznym dzieckiem, czego nie należy mylić z infantylizmem, ale dzieci jak się bawią, to na maksiora, prawda? Potrafią się tak zaangażować, zapominają, że, że jest sen, not, jedzenie, spanie, w ogóle zapominają. I wtedy, jak zaczynam pracować, to czuję, że jestem na właściwym miejscu, prawda? Że rzeczywiście nie dotyczy mi taki fakt, jak ojej, już jest ta godzina, a już trzeba kończyć, ja bym to robiła i robiła i robiła. I wtedy wiem, sobie myślę, oha, ja to kocham rzeczywiście, to jest moje miejsce, tak. No, ale stawanie na ścianek, tak, boże, ile zawsze z tym jest, bo w co się ubrać, mój agent szaleje jeździ ze mną i mówi, nie, ty tak nie możesz pójść, nie, to nie jest piwnica pod baranami. nie, żaden luzy, żaden krakowski, takie na... No. no, a trzeba było się ubierać, jak się takie sukcesy odnosiło w Stanach Zjednoczonych. No, Pani Dorota, no no, ta, no, no, drudu, no, no, no tak ale ja, to, ja tam no, tak założyłam, być. wiem, o Trajbece pewnie mówimy, o festiwalu, który założył Robert De Niro, i, I zresztą dostałam od niego nagrodę wtedy. Natomiast pojechałam w starej marynarce. W takiej starej marynarce, który już długo, długo, długo mam. Koleżanka powiedziała, żebym te plastikowe guziki oprzyła materiałem, bo większą klasę a ma wtedy marynarka. Miałam takie spodenki krótkie. Wiedziałam, że mam chude nogi, to sobie sobie pokażę ryce, co mi tam szkodzi. No i tak pojechałam. Okulary, wiem, że gwiazdy noszą na, na, na oczach, więc mam wszystkie zdjęcia prawie, że w okularach czarnych. No i to było niesamowite. Po prostu niesamowite, bo ja nie wiedziałam, że to jest taka bardzo poważna sprawa, jak tam leciałam. Poleciała wtedy ze mną moja koleżanka, akurat tym samolotem, którym ja leciałam, ja doleciałam do tego festiwalu, poprosiłam Kamilkę Bar, żeby ze mną poleciała, zgodziła się. I... Pani uczennice. A tak. <śmiech> no kogoś, komu pomagałam, żeby się dostał do szkoły teatralnej. tak Uczennicami, studentami bym ich nie nazywała, bo im zawsze mówiłam, słuchajcie, pani mówi o mojej szkole, ja jestem waszą taką starszą koleżanką i jeśli chcecie posłuchać, to chętnie ja się podzielę tym, czego się sama nauczyłam, a wy z tego bierzcie, ile potrzebujecie, ale... Musicie we wszystko wierzyć, po prostu dopasujcie coś do siebie. A teraz byłam na planie, gdzie grałam babcie Małysza i spotkałam taką dziewczynę, chyba nie wiem, czy mogę, aktorkę już nie, nie wiem, czy mogę wymieniać jej, imię i jej nazwisko, ale ona mi nagle mówi, ja byłam w szoku, że pozwoliłam, żeby do mnie mówiła tam po tych latach, któreśmy się nie widziały strasznie długo, Doroto, ona mówi, ty wiesz, że ja się dzięki tobie dostanę, dzięki tobie jestem aktorką? Ja mówię, nie, nie wiem, przypomnij mi, no bo ja w ogóle nie chciałam zdawać, a tyś powiedziała, że nie życzysz sobie wręcz, żebym ja nie jechała do szkoły na egzaminy, że ja muszę zdawać, muszę, muszę, muszę i tyś mi tak to natłukła do głowy, ale ona w ogóle nie miała żadnego powodu, żeby ani mi zrobić przyjemność, ani się podlizywać, żadnego, ona mi to po prostu na czysto zapamiętała, że i mówi sobie, ja jestem dzięki tobie aktorką, Czy to nie miłe? Miłe, nie? Bardzo miłe nawet, ale myśmy o czymś I to innym jest, I to tylko dodajmy, że i to jest też ważne, bo to jest ta wymiana energii międzyludzka, która się y, wytwarza pomiędzy Myślę, nawet że nie tak. tylko aktorką i przyszłą aktorką, ale między człowiekiem a człowiekiem. Mm, tak. Bo no, mogę to powiedzieć, że wychowała pani sporo. No może nie uczniów, jak pani nie lubi tego słowa, ale wychowała pani y, w swojej szkole przygotowującej do zdawania do, no tak. do państwowych szkół tak. no teatralnych. Między innymi, innymi taka Milka Barna. No, w każdym razie jest to cudowne, jak się ma taki dobry, pozytywny wpływ na kogoś. To jest ogromnie miłe, że tak się zostaje w serduchach ludzi, którzy taką wdzięczność mają, trzymają, potrafią okazać. To jest ogromnie, ogromnie naprawdę miłe. I co w tym samolocie? Kamila Bar i pani? Ale to nawet nie o samolocie, tylko już potem jesteśmy w, tych, w, tych, w tym Nowym Jorku. Ja zadzieram głowę bez przerwy do góry, bo mi się te wszystkie budynki podobają. W sekundę się w tym Nowym Jorku zakochuję. Nie wiem, co w tym mieście takiego jest. Nie wiem, naprawdę nie wiem, czy na tej ulicy. No nie wiem, nie potrafię tego określić. Taki, jakiś taki rodzaj dziwnej, bo tam wcale tak aż do końca nie jest, ale dziwnej wolności. No w każdym razie e, i spotkałyśmy naszą producentkę, która do mnie mówi, wiesz, Dorotko, że myśmy cię zgłosiły do nagrody aktorskiej. Ja mówię, aha, no a tutaj są takie nagrody aktorskie. Też bym myślałam, że my film. A ona mówi, tak. No mówię, to super. <laughs> no i wróciłam do Polski, bo nasz pobyt był tam krótszy i w nocy... Dostałam sms od Ani Jadowskiej, słuchaj. Reżyserki? Tak, w filmu. Kobieta na dachu właśnie, odbieram twoją nagrodę, wręczył mi ją Deniro Ja mówię, co do, do telefonu, na no, WhatsAppie, może się z nim połączę. Ale on mówi, nie. on był krótko i od razu poszedł, bo on ten festiwal otwierał, ale pewnie już nie ma tyle siły, żeby tam siedzieć do dwie wieczora, jak jego następcy i zastępcy. A to było o tyle fajne. Czy ja wiem, czy ja się teraz chwalę? Ja to mówię jako fakt, bo to był pierwszy taki rok, to wygląda, jak mi się chwaliła. Ale to był taki Anie, pierwszy rok, kiedy, kiedy nie dawali osobno nagrody dla kobiety i dla mężczyzny, tylko była jedna. Po prostu jedna i akurat dostałam ją ja. A nie Emma Thompson. <głosy> ja już tam jej tak nie, nie dopytywałam, jak do tej Polski wróciła, ale to była taka nam, Ja podjeżdżam, że myśmy byli w tej sekcji takiej europejskiej, a wiem, że Emma Thompson, Banderas, tak, tak, oni startowali, ale myślę, że z tej amerykańskiej. Już tego nie wyjaśniam, bo po co to już było, nie ma. <głosy> Było, nie ma. Piękne wspomnienie, no bo bardzo pamiętam te spacery z Kamilką. To spotkanie, kiedy mi producentka, wie, że mi mnie cię zgłosili. Ej, to super, fajnie. A oni tam nie mieli żadnej wątpliwości, jak zobaczyli tą, tą rolę, która mi się udała. <grym> Było, nie ma, ale nagrody liczne nagrody za ten film, za tę rolę. I orzeł, i przecież nagroda w Gdyni podczas festiwalu. Tak. I szereg pokazów i rozmów o tym filmie. Myślę, że to, to ważne dzieło w ostatnich latach dla, dla Pani. Rozmawiałyśmy o tym gdzieś pomiędzy, o tym przeglądzie piosenki aktorskiej. To może teraz w jedynce powrócimy do, do spektaklu Sprzed już 10 albo 11 lat śpiewała pani wtedy buty. Pamięta pani? Tak, to pamiętam, to pamiętam, bo prosiłam wtedy pana Nowaka, żeby mnie tak nie przedstawiał, bo. On mówił na próbie, że wystąpi teraz taka wielka, charyzmatyczna. Mówię do niego, nie, błagam. Nie można tak prościutko powiedzieć, że ja i że wejdę i tam zaśpiewam i pójdę. O, nie, a ja wiem, co robię, powiedział do mnie. No i zrobił, jak robił. No i zrobił. I właśnie mamy to nagranie, to posłuchajmy. Dawno niesłuchane buty była ta Okudżawy. Posłuchajcie, jak wspaniale interpretuje je cudowna magnetyczna aktorka Narodowego Starego Teatru w Krakowie, Dorota Pomykała. Ślad. Czy słyszysz werbel, werbel Werbel gra Żołnierze żegnę ją Przeżegnę ją Odchodzi pluton tylko Mgła i mgła I tylko przeszłość nie zachodzi Mgłą A męstwo nasze Gdzie na miły Bóg Gdy przyjdzie wracać na rodzinny próg Kobiety za pazuchę Kładą je dzione nam we śnie, A gdzie kobiety nasze powiedz gdzie i gdy nadejdzie wy ten dzień witają w progu nas i wiodą tam Gdzie wszystko nasze ukradziono nam A na mnie płacz nie za Radio. Jedynka W programie pierwszym Polskiego Radia Dorota Pomykała, która śpiewała buty w spektaklu. Monika Strzymka reżyserowała, jak dobrze pamiętam. Ten spektakl odnoszący się do, do wojny. To było bardzo, bardzo mocne wydarzenie. A... A jakim wydarzeniem jest w Pani życiu ostatnia premiera w Narodowym Starym Teatrze Zamknij Oczy, Nel w Pustyni i w Puszczy, epilog w reżyserii Piotra Domalewskiego? W styczniu odbyła się premiera tego przedstawienia, debiutu teatralnego, reżyserskiego Piotra, znanego przecież jako aktora niegdyś i, i jako reżysera filmowego. A Pani wciela się w tym przedstawieniu w postać Nel. Ale ta Nel jest inna. To spotkanie było absolutnie nie, niezwykłe i jak już mam ten jubileusz, no to bardzo się cieszę, że on zbiegł się z tą premierą akurat. To takie się zrobiło święto dla mojego serca, bo ta rola bardzo jest tak, zapisała się we mnie. Jest, um, może pani mi powie, pani to odebrała, ja powiem, czy to prawda. Ja bym powiedziała, że, bo to jest spektakl też i o utracie, stracie, odchodzeniu, a dla mnie tak naprawdę to jest opowieść o bliskości. I tu znowu pojawia się ten sam temat właściwie, bo ciągle rozmawiamy o bliskości z drugim człowiekiem. To była po Kobiecie na dachu druga taka piękna rola pełna tego, co można powiedzieć sobą, z tak zwanego środka strzewi, co akurat ja bardzo lubię takie zespolenie, z emocjami, które gdzieś tam w sobie człowiek ma, ale ich na zewnątrz nie pokazuje, a w każdym razie nie na co dzień, które się wyzwalają przy okazji określonych ról. I to, że Domaleski obsadził mnie w tej roli, no to powiedział, że widział kobietę na dachu, więc pomyślałam sobie, no to miło akurat, bo kobietę też lubię. Tu jest zupełnie inna historia... To jest taka historia, którą o, mam w głowie przy okazji. Dlaczego to jest takie ważne? Bo mam swoją rodzinę. Jak na dachu zadedykowałam swojej mamie, tak to nie, nie wiedzieć czemu, bo tu gram kobietę, rzeczywiście matkę Inel, 8-letnią i 86-letnią matkę, jednocześnie to gram. Zadedykowałam swojemu ojcu. Jak już mówiłam, to były roczniki 29 i 30, więc dużo miałam szans napatrzeć się na nich nie tylko młodych. I gdzieś to bardzo mocno i głęboko wbiło się w moje serducho, w moją pamięć, w mój taki rodzaj wrażliwości, który podejrzewam, że posiadam. I naprawdę już się nie mogę doczekać, żebyśmy zagrali kolejny set, bo po premierze było niewiele tych przedstawień, no taki jest repertuar. I teraz w kwietniu będziemy mieli następny taki set czterech przedstawień, ty, jak coś będzie w Krakowie serdecznie zapraszam, bo praca z Piotrem, i to, co on napisał przede wszystkim, od tego by trzeba zacząć. Jaki on nieprawdopodobny scenariusz, materiał napisał, bo Piotr napisał w pustyni i w puszczy epilog dotyczący już tej chwili. Można o tym mówić, no bo wszyscy piszą, rodziny, umierania. Co to jest umieranie? Natomiast ta moja rola, no jest piękna, bo dotyka starości i dotyka dziecka. I mojego myślenia, bo ja zawsze o starości myślałam, pamiętam, że zawsze, Zawsze. Coś takiego było, że przyglądałam się ludziom na przystankach tramwajowych, tramwajem, jak dawniej kiedyś jeździłam. Zastanawiałam się, co oni czują, co oni myślą. I również myślę, że cały czas noszę w sobie taki pokład dziecka, którego nigdy nie zamknęłam, nie wyrzuciłam, takiego zachwytu. Właśnie nad tu i teraz, nad tym, że jest wiosna, po prostu biorę czapkę, jadę w góry, jestem szczęśliwa. Nie mam czegoś takiego, o Boże, ja nie gram, o co to, to chodzi i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. W ogóle nie miałam nigdy takiego, takiego myślenia. Zawsze mi się wydawało, że dostaję to, co mam dostać i chociażbym nie wiem, co robiła to pewnych rzeczy nie przeskoczę i nie ma się co z nimi kłócić, bo jest tak, a nie inaczej. A myśli pani, że da się nauczyć takiego podejścia? Jakiego? No właśnie takiego, bo ja mam inne podejście i słucham tego, co pani mówi, z wielkim zachwytem i z taką chęcią, żeby to wziąć do a swojego przykład, życia. A jak, na jakie pani ma... wolno mi zapytać? Oczywiście, w... no, na że, że ja jednak wyprzedzam. To znaczy? Myślę o przyszłości, y, zastanawiam się, co zrobić. Ta chwila, która jest bardzo ważna, ale jednak mi ucieka, ta chwila tu i teraz, że mam A, taki taka, gonitwa. taka okay. gonitwa, taki natłok myśli, natłok planów, y, różnych rzeczy do zrobienia, do osiągnięcia, posmakowania i w tym wszystkim rzeczywiście ucieka ten moment, no, który się wydarza. Odpowiem pani od razu. Jak jeśli, się tego nauczyć? Jeśli tylko... Nie pomija pani faktu, że budzi się rano i jest w stanie być szczęśliwą z powodu tego, Ania to zawsze dymna tak ładnie mówi, że tak się cieszy, że może chodzić, że może się ruszać. Jeśli pani nie, nie gubi tego faktu, jeśli pani nie gubi zachwytu nad jedzeniem tam z rodziną czy samej, takiego skupienia się na takim tu i teraz i na radowaniu się tym faktem, to pędzenie może zapędzić w kości róg. Owszem, należałoby nawet przeprowadzać jakieś wizualizacje, jakieś takie, że człowiek coś tam widzi i do tego dąży. Bo to nie chodzi o to, żeby nie mieć w ogóle celu w życiu żadnego, czy mm -hmm. być tego pozbawionym, prawda? Tylko żeby, o już wiem, żeby nie tracić tej chwili, w której my teraz siedzimy. Bo na przykład jak teraz siedzimy i rozmawiamy, pani mi pewne rzeczy przypomina, one ożywają i owszem we mnie, nie mam tego, o Boże, a co będzie jutro, a na planie, a co się zdarzy. Mogłam podkorowo o tym myśleć, prawda, jednocześnie, nie? Czy wiedzieć, co tu odpowiedzieć, a tam sobie gdzieś błąkać. Nie, nie mam czegoś takiego. Cieszy mnie to, że te myśli formułuję, że one ożywają we mnie, że ja sobie coś przypominam, że coś mówię, w czym jestem ugruntowana. Ja to nazywam wymianą myśli, wymianą taką między ludźmi. Czyli taką relacją. Ja chciałam być psychologiem, nigdy nie chciałam być aktorką. No Niech właśnie, miałam o to pytać. Tak. No, no właśnie. Zawsze mnie interesowało. to ma człowiek. dużo wspólnego z aktorstwem, Pani no, zdaniem? No, no pewnie, że tak, no, absolutnie. Tylko to, pamiętam, że te moje starsze koleżanki i moje starsze siostry o 4 lata przychodziły i czasami nie było w domu. Ja byłam tam w pierwszej klasie licealnej, one chodziły do medyka. Ona pytała, czy uli nie ma w domu. Mówiłam, że nie, ale posłuchajmy, a jaki masz problem? Tu siadaj, opowiedz mi. Ja jej próbowałam radzić tej o 4 lata starszej koleżance która tam przeżywała, czy jej kolega, przyjaciel, nie wiem, chłopak, popatrzył na nią, czy nie popatrzył i czemu nie przyszedł na spotkanie, albo czemu nie przyszedł i ja zadawałam pytania. I taka niska mała próbowała mi pomagać. Więc mnie zawsze człowiek interesował, zawsze, a rolę też człowiek. Piękne to jest takie spotkanie z widzem, któremu to, co robimy, co mówimy, nie jest obojętne, który przeżywa, jest z nami. Po to jest teatr. To, ale to jest nieprawdopodobne przedstawienie. Takie, w takim teatrze lubię być, w którym mówi się o emocjach, one dotykają człowieka i wychodzimy i jesteśmy czymś wypełnieni. To jest tak samo, jak z kimś rozmawiam. A jak mam szansę na, w tej danej chwili wymienić myśli, czegoś się dowiedzieć, coś... Powiedzieć, co myślę, co może ewentualnie skorzystać, pomóc, nie pomóc. Nie wiem, jak to nazwać. To jest mi dobrze, spokojnie. Ten spokój bije też w spektaklu yoga Anny Smolar, bo to rzecz też o tym właśnie. Żeby, tak. z, żeby zwolnić. Tak, tak. Triumf Woli, jedno z moich ukochanych przedstawień, czy nieboska komedia, czy rok z życia codziennego w Europie środkowo-wschodniej. To przedstawienia, które są już grane od dłuższego czasu i które cieszą się ogromną popularnością w Narodowym Starym Teatrze. Ostatnio też zagrała pani w takiej kameralnej sztuce, A. Nieustraszona Miłość. I w Adams. Tak. I w Pani gra w teatrze, spełnia Panią to? Nie, nie lubi wiem. Pani to? No nie wiem, jakoś tak I... się rzucili na mnie. W sensie, w ostatnim czasie. O jak dobrze dla nas. No, miło mi, w sensie rzucili się, no że... Miałam taki czas, że chyba tam nic nie gra. Łukasz Maciejewski zawsze mówi, dlaczego ten, ten teatr o Tobie przez chwilę tam zapomniał? Wie, nie wiem, trzeba by było ich zapytać, ale ja nie mam z tym problemu. Może byłam wtedy na jakichś planach, bo też robiłam dużo filmów, dużo spektakli teatralnych. Zagrałam w takim małym, fajnym szorcie, który. A, ja w ogóle zagrałam w szorcie, który dostał nominację do Oscara, u Tadeusza misiaka. O, przypomniał mi się. A potem Natasza Parzymies, moje stare z Dorotką Stalińską, też ten film dużo, dużo zrobił fajnego, a krótkometrażowy. Więc musiałam być na jakichś planach, na przykład w tym i w Adam z Pani mi to przypomniała. To jest też taka fajna rzecz o tyle, że mm, miałam szansę nie nudzić się <grych> w roli, w sensie takim, a chyba wiemy, jak to czas zrobić. To jest najgorsze, co można spotkać, że aktor tam sobie myśli, a... Jest to podobne do tego, do tamtego, czy owego, co jest niedobre, takie myślenie. Pewnego dnia reżyserka powiem tak, na próbie zapytała mnie, Dorota, zagrasz 100 lat? Chyba mówię nie, ale może mi się jakieś 80 uda wyciągnąć. I zrobiliśmy takie nagranie filmowe. Co kamerę kocham? Bardzo, bardzo kocham. Może ja się przy tej okazji jeszcze polecę? No pewnie. Czyli na no pewnie polecam się. Kocham bardzo rzeczywiście kamerę, ten taki moment skupienia się i takiego nadawania no, siebie na maksa. I w tym przedstawieniu rzeczywiście jest króciusieńki film, gdzie mam 80 tam parę, gdzie się bardzo zmieniam, gdzie mnie to wszystko tak fascynuje. I znowu starość, nie? Taka przemiana zewnętrzna, i wewnętrzna, co jest niesamowite. Myślę, że aktorzy w ogóle to lubią, takie zmiany. Nie, nie tylko ja, że można gdzieś tak coś wykreować sobą, swoją prawdą, wyobraźnią i wrażliwością, ale jednocześnie trochę tak od siebie od, odskoczyć, niekoniecznie być taka pomykałka. Pomykałka nie, ale pomykała, czyli krok po kroku, tak? Yy, czyli... Step by step. Step by step, tak? To jest ważne. A teraz jeszcze święta, to może to jest właśnie ten dobry moment, żeby tak krok po kroku, żeby się nie denerwować, że coś tam nie wyszło, coś się nie udało, nie wiem, zakalec wyszedł zamiast pysznego... Makowca. Ale to życzymy Państwu. Życzymy Państwu, tak sobie myślę, że... Yy, ja tam wiekę. Ale smakuje Pani? Delektuje się nie, Pani? Nie, nie Też, nie? Też y, Staram się, bardzo mi one smakują, jak już są rzadko, ale nie, staram się nie jeść. Ale jajka? Jajka zdrowe. Od niedawno tak, bo miałam taki moment, że byłam chyba uczulona, na no nie? I parę lat ich nie jadłam i tam chyba się w organizmie wszystko przestawiło. Na to, że z powrotem mogę je jeść. Ale jajka, czyli pisanki, to też kolory. A pani świat widzi w kolorach ciepłych, ostrych, jarzeniowych, czerwieniach, żółciach, błękitach? No, Polska jest taka, jak pani maluje te kolory, prawda? Ale ja lubię też wrzący kolor Grecji. Ten kolor jest totalnie wrzący. I to powietrze tak płynie, jak się patrzy przed siebie. Ono jest takie odduszne, nieprawdopodobnie gorące i te niebieskie ławeczki. Jest to niezwykłe miejsce, do którego często jeżdża, jak mi się uda zarobić. Natomiast te kolory, o których pani mówi, to rzeczywiście, ja tak pamiętam, jeśli pamiętamy, jeśli o nich mówimy o tych kolorach, dzieciństwo, tam naprawdę wtedy zima była zimą, jesień była jesienią i to wszystko pachniało. I ta wiosna, która się zaczynała to już naprawdę była wiosna i takie wszystko było inne. A to bytom. A to tylko bytom. Albo aż bytom, a to a, a, a, ale, bytom. ale górniczy. No tak, ale to Ślązacy są piękni, są gościnni, są radośni, nie przejmują się tak bardzo. Ja mówię o tych Ślązakach, których ja pamiętam. Na podwórku się spotykali, wszyscy tam śpiewali. Gdzieś tak do siebie, w kamienicy moja mama robiła pierogi. To sąsiadki przychodziły po nie, żeby im też dała takie wspólne częstowanie, czy jak moja rodzina kupiła, tato kupił telewizor, no to wtedy przychodzili sąsiedzi i oglądaliśmy wspólnie, no bo oni jeszcze na przykład tych telewizorów nie mieli. Taka jakiś, jakiś rodzaj ko komuny, ale dobrze pojętej, takiej sąsiedzkiej, nie takiej komuny, komuny. I to wszystko jakieś takie było bezpieczniejsze. Może nie wiedzieliśmy, nie widzieliśmy za dużo. Nie było takich możliwości zobaczenia, że jest lepiej, łatwiej, wolniej. Bez strachu, bez przemocy, bez zakazów takich okropnych, z góry, bez nakazów. To był inny czas. Dobrze, że go przeżyłam. A mówiło się u pani w domu po śląsku? Nie, ja się nauczyłam mówić po śląsku na podwórku z koleżankami hmm. i dlatego potrafię mówić gwarą śląską i nawet w tej gwarze zagrałam film Zgroszenie Publiczne, tak, to, to było, że tam gadałam po śląsku a na zajutrz jechałam autem do Zakopanego jak skończyłam, pamiętam tam te zdjęcia śląskie w takich prawdziwych familokach jechałam do Zakopanego i tam już grałam w Szpilkach na Giewoncie góralszczyzną to było fajne też takie zdarzenie. W ogóle takie zdarzenia, które nie są codzienne, nie? które wyzwalają jakiś rodzaj wyobraźni, ciekawości, inności. Nie takiej, że można kupony odcinać, bo już się tam coś wie, nie? takie są. Bo to jest takie najgorsze, bo one wprowadzają jakiś rodzaj rutyny, nudy. To nigdy nie jest dobre dla aktora. Fajnie jak się możemy rozwijać, spotykać z nowymi ludźmi, z nowymi zadaniami, z ciekawymi zadaniami. To jest fajne fajna Na przykład teraz gram Babcia Małysza. Też mnie to zaintrygowało, bo zamyślałem... Babcie Bartka de Klewy. Tak, Też. Tak, tak. A ta, oj, ten Bartek, jaki on jest słodki. Ja go teraz poznałam. Jaki to jest słodki chłopak, matko. Cudo. Cudo takie chodzące po ziemi. I to jest fajna taka rola. Jedna z tych, które lubię, bo ona tak milczy, tam nie, nie gada nic, a jest. Więc to było miłe. Poza tym, no, zagraj Babcia Małysza. Mój Boże, cudnie. Hmm. Mówię, że nie jest to duża rola, ale nie wyobrażałam sobie, jak mi zaproponowano, że jej nie zagram. Pewnie czekamy na ten film. Trwają zdjęcia do filmu pod tytułem Adam właśnie z Bartkiem Deklewą w roli głównej. I czekamy na kolejne pani role teatralne, filmowe, serialowe. Wiem, że ma się coś wydarzyć i nie chcę pytać, bo nie chcę wyprzedzać, bo, bo się szybko uczę, bo się szybko uczę. Coś, coś czuję, że będzie miała pani dzisiaj ciężką noc, no ale ponieważ jest Wielkanoc i Wielkanoc... to odrodzenie. No odrodzenia też, ale do przemyślenia i odpoczęcia przede wszystkim, wypoczynku fajnego. W czepku urodzona? Tak, pierwszy dialog mojej mamy w lesie, w, świerk w świerklaniu jakaś porodówka. Pielniarki, ona urodziła się w czepku. Moja mama, to zabierzcie i to... Pielęgniarki, ale ona będzie szczęśliwa. Moja mama, to zostawcie i to. Pierwszy dialog, którego usłyszałam, nie, nie słysząc. I jest pani szczęśliwa? To jest, to są chwile, jak pani wie. W życiu piękne są tylko chwile. Bo ja jestem. I bardzo dziękuję, że przyjęła pani nasze zaproszenie do programu Pierwszego Polskiego Radia, że miałyśmy okazję przysiąść, popatrzeć sobie w oczy, porozmawiać i utrwalić tę chwilę. I to był zaszczyt, naprawdę. Dorota Pomykała specjalnie na ten wyjątkowy czas w audycji teatralnej Teatrę. To lubię. Bardzo dziękuję. Dziękuję również. Życzę pani, państwu spokoju. Ciepłego spokoju. I wiem, że ma być słońce, więc uśmiechajmy się do siebie słonecznie. I bądźmy zdrowi. A na koniec jakiś utwór z pani płyty z Markiem Grechutą? Może? Weź, zabierz mnie tam, tam, gdzie niebo się jak białe no jak angora programie pierwszym Polskiego Radia. Dorota Pomykała, Martyna Podolska. Bardzo dziękujemy. Dziękuję. Weź, zabierz mnie tam, tam gdzie niebo wisi, jak biały runo, jak Angora. Ach, jak bardzo jestem, ma, skóra jak mak, taka słaba jak koto, czyli blada, chyba chora. Bardzo chora. Mm, nie, nic mi nie brak. Mam parasol, buty, po i suknię i podomkę. Zimno niezale jest, ale dreszcz, dreszczę jak prąd Gdy pomyślę, że się drapie w jeżynach Po malinkę, po poziomkę mm, Czas, nam już czas Kino, teatr, radio i telewizja Niech pamięta, że ja patrzę dzisiaj tam Gdzie sypie piach, polną drogą siano gryzie Lecz pachnie tam rumianek, a tam mięta mm, Ach, potańczyć tam W ciepły piasek się mocno wkręcić szybkim piruetem Potem zrobić lekki skok, niski skłon I nazbierać pańcu kwiatów na ręce By ukłonić się Już z mm. Ej, panie dega Pan mi każe się kłaniać do portretu scetnicznego. Lecz już skoro muszę stać tak długo trwać W tym ukłonie mi daj się ukłonić Drzewom lasku Wulońskiego mm. Tak, tak wolę ci Tak uśmiechać się głupie na te słowa A zobaczysz jak któregoś dana, gdy ukroisz chleb, co trocina z chleba wypada list, żyje sobie. Wśród kołaczy, mm, tam gdzie białdą, tam gdzie nie powi się jak runo, jak angora. Ach jak bardzo jestem, ach skóra jak mak, taka słaba jak potyczek i blada, chyba chora, bardzo chora. Mm, Weź, zabierz wikami, tak. tam gdzie nie powi się jak bioruno jak angora.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 Kuba Hanak, zapraszam na ostatnie już dzisiaj wiadomości drogowe. Zaczynamy od drogi krajowej numer 62, gdzie pomiędzy Wyższogrodem a Płockiem w miejscowości Wilczkowo, to 150 km krajowej 62, zderzyły się dwa samochody osobowe. Niestety dwie osoby ucierpiały w tym zdarzeniu, droga jest ciągle zablokowana. Utrudnienie może potrwać nawet do północy. Nie ma już utrudnień na S17 pomiędzy Trajanowem a Gończycami. Mówiliśmy o tym, doszło do zderzenia dwóch aut osobowego i dostawczego w miejscowości Korytnica. To 66 km. Można już 17ką przejechać bez problemu w obydwu kierunkach. Nie ma też utrudnień na S6 ani na A1 gdzie pomiędzy Kamieńskiem a Piotrkowem Trybunalskim doszło do zderzenia dwóch aut osobowych. Utrudnienie co prawda z popołudnia, ale długo było z nami i yy, z powodu tego, że zablokowany był jeden pas w kierunku Gdańska. Jeden z naszych słuchaczy, pan Krzysztof napisał do Radia Kierowców Wiadomość. Pozwolę sobie ją zacytować. Wszystkiego najlepszego, zdrowych i spokojnych świąt wielkanocnych uważajcie na drodze. Lepiej dojechać pół godziny później. Dołączamy się z całą redakcją do życzeń Pana Krzysztofa, dokładając jeszcze jedno. Szerokiej drogi. Pamiętajcie, 22 513 11 11 to numer do radia kierowców.